Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak się macie? Jest sobota, więc czas na nowy podcast. Dziś razem z Anią opowiemy trochę o Mikołajkach. Powiemy, co to są Mikołajki, kiedy są Mikołajki. Mam nadzieję, że dowiecie się sporo rzeczy na temat Mikołajek. W tamtym roku zrobiłem już audycję o Mikołajkach Jeśli nie słuchaliście tej audycji Albo macie chęć przypomnieć ją sobie To posłuchajcie jeszcze raz podcastu numer 91 Zapraszam serdecznie Ale dziś mam nowy podcast Tym razem zapraszam na naszą Rozmowę. Razem za nią będziemy rozmawiać o mikołajkach. Moi drodzy, za chwilę zapraszam Was na naszą rozmowę, a później wyjaśnię kilka trudniejszych wyrażeń, które użyliśmy podczas rozmowy. Posłuchajcie o czym mówiliśmy. Nie martwcie się, jeśli czegoś nie rozumiecie, bo na koniec postaram się wszystko. Wyjaśnić Później zachęcam Was Do powtórnego wysłuchania Naszej rozmowy Sami zobaczycie, że za drugim razem Będziecie rozumieć o wiele więcej Zresztą zachęcam Was zawsze Do kilkukrotnego wysłuchiwania Podcastów, ponieważ w ten sposób Za każdym razem, za każdym przesłuchaniem Rozumiemy więcej i więcej. Świetnie. Mam nadzieję, że nie możecie już doczekać się o czym rozmawialiśmy za nią. Posłuchajcie. Mikołajki. Niedługo Mikołajki. No tak, 6. 6 grudnia. 6 grudnia. To ważna data. Niedługo, ale jak puścimy ten podcast, to już będzie po Mikołajkach. No, będziemy mieć już nasze małe prezenty. Do nas w Polsce to Mikołaj przychodzi dwa razy, i to jest fajne. Najfajniejsze. Bo nie tylko w Wigilię, tylko też 6 grudnia. Właśnie Mikołajki to są. 6 grudnia. Tak, 6 grudnia, a do niektórych przychodzą tylko 6 grudnia. Jest jakieś państwo, gdzie, przy, gdzie pod choinką się już nic nie znajduje, tylko, tylko to, co 6 grudnia. Naprawdę? A, tak, a u nas po prostu raj. <grystanie> raj na ziemi. Ale 6 grudnia to trudno spotkać Mikołaja. Jak to trudno, no ja pewno. wtedy się przebieram za Mikołaja Ale dzieci przecież nie spotykają z tego grudnia Mikołaja, bo wszystko jest ukryte Tak, ale się mówi, że podrzuca przez komin albo oknem Pamiętasz jak to było z Zuzią? Pamiętam, ale zawsze zostawia albo w butach Albo na parapecie, albo pod poduszką Pod poduszką często Pod poduszkę jest włożyć najtrudniej, no bo przecież ktoś śpi no właśnie, dlatego najczęściej zostawia w butach. Dlatego dzieci muszą bardzo dokładnie wyczyścić swoje buty, zanim pójdą spać. Tak, się mówi, że jak nie wyczyszczą, to nie będzie rano prezentu. Ale to się nigdy nie zdarza, zawsze przychodzi Mikołaj i przynosi coś dobrego. Najczęściej słodycze. Słodycze albo coś małego. To nie są tak duże i bogate prezenty jak pod choinkę na Wigilię. O tak, na Wigilię to nawet wtedy można spotkać Mikołaja. Oj tak, szczególnie jak ktoś ma wyobraźnię dużą. <głos> Albo sąsiada przebranego. No, sąsiada też do nas kiedyś wylądował na balkonie z wielkim workiem prezentów. Pamiętam. Była wtedy strasznie mroźna zima. Wtedy Zuzia była trochę zła na to, że nie wszedł do środka, tylko tak, zostawił na balkonie. Że zmarł miała wtedy cztery lata, niecałe pięć i była tak przerażona, że Mikołaj zostawił na balkonie i nie zdążył wejść do niej na herbatę. Najpierw szukała śladów Mikołaja, na śniegu, bo było wtedy bardzo dużo śniegu. I dziadek to wszystko pokazywał, naprawdę prawdziwe ślady Mikołaja, była tak zaaferowana, że aż baliśmy się, że coś się stanie <głos> to prawda ale później już przestała wierzyć w Mikołaja tak, ale bardzo długo to trwało No, potem udawała nawet, że wierzy, że wierzy ale tak. już wtedy wiedziała, że nie ma Mikołaja i że to rodzice podkładają prezenty tak, ale jakie były starania, pamiętasz? wychodziło się i się mówiło, że się czegoś zapomniało jeszcze w domu. W tym tak. czasie się podkładało prezenty pod choinkę i szybko się robiło puste papierki po cukierkach, połowa upitej herbaty, odstawione krzesła. Jak potem wróciła do domu, to myślała, że Mikołaj był, zjadł sobie cukierki, napił się herbatę, wrąbał sobie ciasto. W, wrąbał a pod choinką pełną prezentu. czekaj, czekaj, powiem tylko, że wrąbał to znaczy zjadł tak, wrąbać czekoladę, wrąbać ciasto to znaczy zjeść coś ze smakiem no właśnie, wrąbać no wrąbać ale teraz mamy słowo. szóstego i małe prezenty są dużo mniejsze na przykład jakie mogą być? No, najczęściej chyba słodycze. Czekolada, kawa. Kawa dla dzieci nie. Dla dzieci nie. Ale dorośli. Cukierki. Tak, cukierki czekoladowe. Torciki jakieś. Jakieś małe upominki typu na przykład. Książka, gra komputerowa. A pamiętasz w szkole też były Mikołajki zawsze co roku i... Każdy losował, komu zrobi prezent. Tak, Zuzia właśnie wczoraj wylosowała w swojej klasie koleżankę i teraz mają taką umowę, że do 40 zł muszą kupić prezenty. I potem robią sobie spotkanie, które się nazywa spotkaniem mikołajkowym. Każdy otrzymuje prezent, ale nie wie od kogo. Teoretycznie oczywiście, bo już wszyscy wiedzą kto kogo wylosował i co komu kupić. <głos> wszyscy się wygadują, czyli mówią sobie kogo wylosowali i później nie ma żadnej niespodzianki. No. Nie ma tajemnicy, nie ma niespodzianki, Właśnie. ale za to mają prezenty jakie chcą, na przykład kubki z różnymi fajnymi napisami. Albo dziewczyny biżuterię. Uuu, tak, ale kolczyki. chyba nie ze złota. Nie, ale jakąś fajną. Bransoletki, chłopcy jakieś gry. No, przynajmniej są zadowoleni. No właśnie. No i na pewno duża słodyczy, bo będzie pewnie jakiś poczęstunek mikołajkowy. Tak, wszyscy się już na to szykują. A ty Piotrek, co dostawałeś na mikołajki, jak byłeś... Młodszy. Mm, jak byłem młodszy, Byłeś no i czekoladę pewnie. Tak, zawsze dostawałem jakieś słodycze na mikołajki, a na Mikołaja, czyli w Wigilię coś większego, jakiś większy prezent, jakąś zabawkę albo jakiś. Do sportu uprawiania coś. Ale na przykład łyżwy, sam. Łyż, łyżwy raz dostałem, tak, tak, to prawda. No ja też dostałam raz łyżwy. Na szczęście wtedy była mroźna zima i były wylane lodowiska przy szkole i można było na te łyżwy w ogóle chodzić. No, to tak. były dawne czasy, bo teraz to, gdzie się człowiek nie spojrzy, to jest jakieś lodowisko, nawet jak nie ma mrozu, to właśnie... Kiedyś nie było gier komputerowych i dzieci częściej chodziły na łyżwy, na sanki, a teraz już tak nie jest. Często siedzą w domu i grają w różne gry. Tak, na komputerach. nawet mogą, przecież właśnie dostają pod choinkę takie gry. No właśnie, i potem całe świata grają w gry komputerowe. Nie, chodzą też z nami na przyjęcia do rodziny. Nie ma tak dobrze. W gry, potem można w ferie grać. To prawda. Albo iść na dwór, lepić bałwana. No tak, żeby tylko był śnieg. Bo na razie u nas nie było jeszcze opadów śniegu. Nie było. Nie. Ale jutro ma być ogromny wiatr i być może przyniesie śnieg. To by się już przydał. Chciałabyś śnieg? Tak, bo co to są za święta bez śniegu? No, na święta mógłby być, ale tak to wolę, żeby nie było za dużo, bo potem trudno się przedrzeć przez miasto No tak, też racja Korki ogromne, wszystko zatkane, bo jak to mówią, drogowcy nie zdążyli z odśnieżaniem Tak, drogowców zaskoczyła zima, zawsze <śmiech> ich zaskakuje Co roku, Co roku drogowców zaskakuje zima A przecież ruch na drodze i w mieście przed świętami jest ogromne, no wszyscy właśnie. gdzieś jeżdżą kupować te prezenty. Ciekawe co dostaniemy w tym roku od tego Mikołaja. Ja na przykład dostałam, dostawałam kiedyś na Mikołajki takie małe prezenty, na przykład szczotkę do zakręcania loków. Miałam kiedyś loki, wyobrażasz sobie? Mm, naprawdę. Jeszcze w szkole. Albo na przykład chustę regionalną, prawdziwie polską z frędzlami. O, super była. To było marzenie pewnie każdej dziewczyny. Tak, ucieszyłam się, bo teraz znowu wraca do mody. Wszelkie regionalne wzory są super. I nawet tą chustę ostatnio babcia znalazła w szafie i przekazała Zuzi. Mm, ciekawe, czy będzie chciała nosić. Podobała się, a czy nosić będzie, to nie wiemy. Jeszcze nie miała okazji. To co? Chyba już czas zacząć przygotowywać jakieś potrawy wigilijne. Na przykład pierniki. Pierniki trzeba zrobić wcześniej, żeby skruszały. Tak, tylko ja nie lubię pierników. Ogólnie nie lubię pierników. No coś ty. Tak, nie lubię tego smaku korzennego, takiego intensywnego. A jakie lubisz ciasta? Najbardziej takie... Białe albo z makiem. Sernik, mniam. No Sernik. to jest coś. I makowiec pewnie. Makowca też. Ja też lubię makowiec. Okej, okay, to co? Zabieramy się do pracy. Tak, jedziemy po prezenty. <laughs> Właśnie. Trzeba coś... Więcej prezentów na Mikołajki przygotować. I nie tylko na Mikołajki, bo potem u nas znowu 24 grudnia i znowu prezenty. No, grudzień się kręci wokół prezentów. No, taki to czas. Choinkowo Mikołajkowy. Do zobaczenia. Wesołych świąt. Trzymajcie się, cześć, papa. Pa. Doskonale. To już koniec rozmowy. Jestem ciekawy jak wam poszło, czy mieliście jakieś trudności. Jeśli tak, to zapraszam na kilka wyjaśnień. Na początku mówiliśmy o tym, że jak puścimy podcast, to będzie już po Mikołajkach. Słowo puścić było tu użyte w swoim mniej używanym znaczeniu. Puścić to znaczy nie trzymać już czegoś. Jeśli coś trzymamy w ręku i przestaniemy to trzymać, to znaczy, że puściliśmy to. Ale mówimy też, że puszczamy muzykę, czyli włączamy muzykę. I tak samo podcast możemy puścić, czyli włączyć. Puścić do internetu. OK? Niedługo... Ale jak puścimy ten podcast, to już będzie po Mikołajkach. Tak brzmiało to zdanie. Dalej Ania powiedziała, a u nas po prostu raj. Czyli miała na myśli, że w Polsce jest raj. Raj to miejsce stworzone przez Boga dla Adama i Ewy. Używamy słowa raj, jeśli chcemy powiedzieć o czymś, że jest bardzo dobre, coś doskonałego Mówimy na przykład Ta biblioteka to istny raj dla ludzi lubiących czytać Istny raj Czyli miejsce doskonałe A u nas po prostu raj Potem Ania powiedziała, że przebiera się za Mikołaja. Przebierać się to znaczy zmieniać ubranie. Jeśli przebieramy się za kogoś, to znaczy, że zakładamy czyjeś ubranie i udajemy, że nim jesteśmy. Ania przebiera się za Mikołaja, czyli ubiera ubranie Mikołaja i udaje, że jest Mikołajem. Ja wtedy się przebieram za Mikołaja Potem mówimy, że 6 grudnia wszystko jest ukryte Ukryte, czyli schowane Miałem na myśli, że 6 grudnia prezenty są schowane Ukryte przed dziećmi Ukryty to znaczy schowany Na przykład skarb może być ukryty Czyli zakopany gdzieś. Tak, żeby nikt nie mógł go znaleźć. Potem mamy takie zdanie. To nie są tak duże i bogate prezenty, jak pod choinkę na Wigilię. Bogate prezenty, czyli obfite prezenty, duże prezenty. Bogaty człowiek to człowiek, który ma dużo pieniędzy. Ale słowo bogaty możemy używać nie tylko w stosunku do ludzi. Można powiedzieć, że wino ma bogaty smak. Bogaty, czyli mający czegoś dużo, obfity. Choinka to oczywiście drzewko ubrane w kolorowe bombki, łańcuchy. Pod tym drzewkiem dzieci znajdują w prezenty. To drzewko nazywamy po polsku choinka. Co roku ubieramy na Wigilię choinkę. Potem Ania powiedziała, że była strasznie mroźna zima. Słowo strasznie zastępuje tu słowo bardzo. Jeśli chcemy powiedzieć, że coś było bardzo, bardzo złe... To mówimy, że było strasznie złe. Albo okropnie złe. Straszny mróz to inaczej mówiąc bardzo duży mróz. Była wtedy strasznie mroźna zima. Potem mamy dwa trudne słowa. Ania mówi o naszej córce, o Zuzi, że była przerażona i zaaferowana. Człowiek przerażony... Jest wtedy, gdy się czegoś boi. Jest bardzo przestraszony. Jest przerażony. Zaaferowany to inaczej mówiąc ktoś zajęty czymś. Ktoś bardzo czymś zainteresowany. To właśnie znaczy zaaferowany. Posłuchajcie jeszcze raz tego długiego zdania.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 Naprawdę prawdziwe ślady Mikołaja Była tak zaaferowana, że aż baliśmy się, że coś jej się stanie Potem mówiliśmy o tym, że Mikołaj wrąbał ciasto Czyli zjadł ciasto ze smakiem Dalej mamy słowo upominek Upominek to inaczej mówiąc prezent I dalej mamy słowo otrzymuje otrzymuje, czyli dostaje otrzymywać znaczy to samo co dostawać każdy otrzymuje prezent ale nie wie od kogo potem mówimy o poczęstunku poczęstunek to inaczej mówiąc drobne przyjęcie, coś do jedzenia częstować to znaczy dać komuś coś do jedzenia naszych gości zapraszamy na poczęstunek no właśnie no i na pewno dużo słodyczy bo będzie pewnie jakiś poczęstunek mikołajkowy dalej mówiłem o tym że nie lubię gdy w mieście jest zbyt dużo śniegu bo trudno się przedrzeć przedrzeć się to znaczy przedostać się przejść gdzieś ale z dużą trudnością Na przykład Przez dżunglę trzeba się Przedzierać Bo tam jest bardzo dużo roślin Dużo gałęzi, liści I dlatego trudno jest Przejść Trzeba się przedzierać Gdy jest dużo śniegu Wtedy też trudno jest Przejść Czyli trudno się Przedrzeć no, na święta mógłby być, ale tak to wolę, żeby nie było za dużo, bo potem trudno się przedrzeć przez miasto. Potem mówimy, że drogowców zaskakuje zima. Zaskakuje nas coś, jeśli nie spodziewamy się czegoś. Jesteśmy zaskoczeni. Na przykład ostatnio zaskoczył mnie Deszcz Nie miałem parasola I zaczął padać deszcz Deszcz mnie zaskoczył Co roku drogowców zaskakuje zima Drogowcy to ludzie, którzy odśnieżają drogi Czyli usuwają śnieg z dróg W Polsce jest już takie powiedzenie Drogowców znowu zaskoczyła zima Dobrze, myślę, że być może jest więcej słów, których nie znacie Ale to nie są bardzo ważne słowa Możecie znaleźć ich znaczenie w słowniku A jeśli macie wątpliwości i chcecie wiedzieć, co znaczy jakieś szczególne słowo To proszę, piszcie komentarze A ja postaram się wyjaśnić znaczenie tego słowa Jesteśmy z Anią ciekawi Czy też macie Mikołajki Czy dostajecie od Mikołaja prezenty 6 grudnia Bardzo prosimy, napiszcie coś o tym Proszę, posłuchajcie dzisiejszej audycji jeszcze raz Myślę, że za drugim razem zrozumiecie O wiele więcej niż za pierwszym razem Na dziś to już wszystko Chcę Was jeszcze zaprosić na Facebooka oraz na mój kanał na YouTube. A i jeszcze mój prezent dla Was. Do końca grudnia wszyscy, którzy kupią 100 historyjek po polsku dostaną historyjki z idiomami za darmo. Dostaniecie dwa kursy w jednej cenie. 100 historyjek i historyjki z idiomami. Oba kursy za cenę tylko jednego mam nadzieję, że dzięki temu będziecie mogli szybciej nauczyć się mówić płynnie po polsku oba te kursy to ponad 30 godzin słuchania 30 godzin nagrań jeśli macie ochotę kupić moje kursy to właśnie do końca roku możecie mieć oba w cenie jednego jeśli macie jakieś pytania proszę, piszcie do mnie e-maile. Chętnie odpowiem na każde pytanie. Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa! To był podcast Real Polish. Po no więcej informacji zapraszam na realpolish.pl